Witam serdecznie w gadzce, przy piłce. Co, co dzisiaj będzie, tak? Muzyka to było. Filmy to było. Eee, okay, tu masz 60 tysięcy bieżąco, a teraz tysięcy? No nie wiem. Wszystko się okaże, tak? Tutaj 6 godzin zostało do ten, 41 tysięcy, moja bieżąca oferta. raczej mi się da, że nie uda mi się tej bonmati -bon kupić, ale dobra. Hmm. Lista transferowa, tu mam na kogoś na sprzedaż, tak, tu mi się też nie udało chyba ich sprzedać, eee, tyle Messiego, nie wiem za ile. tutaj A chcę za 68 cena wywoławcza, no to jak to jest cena wywoławcza za kupiona za 31, to co ja zarobię? No musi tak być. Co tu zrobić? Co tu zrobić? Mam szybką sprzedaż i działania, tak? Także... że tyle, nie? To ja nie wiem, jak to wyjdzie, bo... Wystawimy... No, minę na razie, nie, nie, tutaj... Dobra. Okazuje każdym że nie, nie o tym chciałem mówić, tak? tak, to jest w szpitalu. Ostatni chyba raz. Tak myślimy, nie? Ostatni raz e, e, w szpitalu, tak? Ostatni dzień. Tak tam tak się wydaje, tak? On no by jutro ma wyjść. Jak się będzie czuł? Oby się czuł lepiej, tak? Oby się chciało właśnie tego, bo. Niby chce się wracać do domu, nie smutny tam. Wiadomo, bo nie ma co robić, tak? Nie? nie ma co robić. Nie ma co robić. A wiadomo, ale tam musi przeleżeć. tak, To nie jest tak, że tam nie ma WiFi, nie ma komórek, nie ma tego, nie? A wiadomo, przykład jest dzisiaj w dzisiejszych czasach przyżejony do tego rzeczy, Jest telewizor co najwyżej, ale ten telewizor, że się co tej telewizji to. Już, te, już właśnie tej telewizji to bym, byś żałował, że jest ten telewizor, tak, że telewizja, bo w tej telewizji, kuźwa, to nic nie ma, nie? Tylko psioczeni jeden na drugiego, w tej, w tej polityce, to co się dzieje na świecie, tak, żro się, kupco się, kurwa, nie? Zamiast się, się. dawać dobry przykład ludziom, nie? To Takie jest to, takie jest to... Nie za bardzo, tak? Nie za bardzo. Czy jak patrzę na te wiadomości, jeden, jak jakieś tam są spotkania, jakiś program, że mają tam jakieś debaty jakoś prowadzić, to jeden z drugim się kłóci, jak... ten ma rację, ten ma rację. Jakie to spo... społeczeństwo ma być? Jak ono się nie potrafi godzić, tak? Nie potrafi się zgodzić. No. Ja nie lubię słuchać wiadomości, bo nie interesuje mnie to, co się dzieje, naprawdę się dzieje, nie wiadomo co, kuśba, ale ja chcę żyć w spokoju, ja chcę mieć spokój i dlatego ja tego nie słucham. Spokój umysłu i w ogóle spokój, yy, ten. I chociaż ja jeden, tak, niż słuchać tego gówna i się, i się po prostu burzyć, się tylko denerwować i tracić nerwy, tak. Co z tego, że ja posłucham, tak jak mój tata, Także że będę miał tą wiedzę, ale do czego ona będzie mi potrzebna? Dlaczego ona mi się przyda? Ja wolę tego nie wiedzieć. Wolę tego nie wiedzieć, bo chcę żyć spokojnie. tak? Jeśli ktoś nie chce żyć spokojnie, to niech słucha. tak? Niech słucha sobie te te przeczenie jeden na drugiego, wyzywanie jeden na drugiego. tak? Nieważne, jaka teoria by była, czy ktoś by miał rację, czy nie. Ale to jest to, że, że właśnie ludzie tego słuchają i wiecie co, później teorie te, co słuchają, wprowadzają w życie. I nie dajcie mi, że to jest totalna ściema, bo to trochę jest, tak, nie? Że oni słuchają tych teorii, co w telewizji, tak, i w telewizji powiedzieli to, to oni wierzą w ten ekran jak w Boga, tak? to, to, A w Boga powinni wierzyć, a nie w ten ekran. Także, także tyle, nie? Nie uważam, że to nie jest, że to jest dobre, czy coś, nie uważam tak, nie? Bo po prostu oni jeden na drugiego gadają, tak? Sztuczne problemy tworzą, tak? I jak są zmiany, to specjalne, te sztuczne problemy są tak jakby napędzane, tak? Że to jest problem, że to, tam to jest problem, że to jest problem, tak? Ale to nie jest problem, bo oni nas w tym, w taki sposób kontrolują ludzi. I wy musicie sami myśleć, co dla was jest dobre, a nie słuchać tylko ich tam, tych teory teoryjek, tak? No. To, chodzi, jeśli o to chodzi o telewizję i Zamiast telewizja, wiecie co, propagować takie coś, że jeden z drugim się, e, że jeden, drugi, jeden, drugi jest, y, jeden i drugi jest przyjacielem, to oni propagują, żeby się oni dzielili, ci ludzie, tak? Żeby y, stwarzać sztuczne problemy i po prostu stwarzając te problemy, odrzucać drugiego człowieka, tak? To jest dzisiejsza telewizja. I wiecie co, mi się to bardzo nie podobało. Te programy, wiecie co, te Love Paradise'y, tego, nie? Na wychowanie młodych biorą mu tam byle jakichś młodych, którzy mają też ścianowe bo kto idzie na taki program, do takiego programu. A a, te ma, a sposób wypowiedzi, jakieś takie podejście, wiecie co, jak do człowieka, to takie obelżywe oni, oni są. Tacy, tacy, wiecie, to twój. Nie mówię, że, że, że, że ja no, jestem jakiś święty pod tym względem, także tego, ale tego trochę jest za dużo. Te Clown Paradise w ogóle nie powinno być. Typowej takiej normalnej telewizji, tak? Bo to jest zepsucie, to jest zepsucie. Kiedyś był Big Brother, to jeszcze było to jak na jakimś tam poziomie, na jakimś tam ee, e, na jakimś tam poziomie było, jak była pierwsza edycja Big Bradera czy drugiego edycja, później był bar, tam z tą krytą nie? Yy, yy, najpierw ona chyba w barze występowała, później dopiero przeszła do Big Brothera, tak? I, I to tak, ta druga edycja też była tak, że ona tu i tu, tak? szczęście kobieta się z, troszeczkę tak jakby zmieniła, tak? Yy, dla niej już inne wartości są ważne, tak? Już bardziej się tak jakoś ułożyła, tak? Już, już nie, żadne tam wybryki, tam... Bo to wiadomo, że to wszystko jest przez telewizję napuszczane jeden na drugiego. Tak? Oni na tym y, zyskują, tak? bo oni mają budować kontrowersje, budować problemy, budować y, taką fikcję, tak? Żebyśmy, żeby człowiek na to patrzał, tak? żeby człowiek y, y, był zainteresowany tym, o, co tam się dzieje. Tak? Bo to ma, ma po prostu powodować to, że człowiek, jeśli jest zainteresowanie, jeśli jest po prostu coś tam burzy, to wiadomo, że jest zainteresowanie. Tak? To, to tak działa. Więc, yy... więc yy... urde, co się teraz mój padem wie? Dobra. Yy, więc skoro tak yy, jest dobrze, tak i to przynosi ryzyki. No to, to, to telewizja idzie w to, tak? Żeby, żeby po prostu powodować jakieś oburzenie wśród społeczeństwa, tak? To jest dla nich plus, tak? Bo oni na tym zarabiają, tak? My jesteśmy mięsem, e, mięsem armatnym trochę dla nich takich, nie? Także my jesteśmy tacy, wiecie co, kiedyś może, że czasów lat 80 -tych, 70 -tych, jak były zmiennicy, to tak, to była telewizja, to była telewizja dla ludzi, tak? To nie była telewizja taka, wiecie co, żeby jednego, na napu drugiego napuszczać i się po prostu kłócić, tylko się po prostu żrą, tak? Oni by najlepiej w tym studiu, to chcieliśmy się tam, nie, nie wiem, poszarpać, kurde, i jakby, jakby jeden drugiego, nie wiem, tam, mmm, po, najlepiej jakby się pobili w na, na najgorszym, w na najlepszym przypadku na tak? W tej telewizji. Bo to ma być, kurde, Jerry Springer, taki, kurde, tak jak jest w Ameryce, ten Jerry Springer, tak? I to ma powodować takie takie zachowanie, takie oburzenie wśród społeczeństwa, tak? Bo to się sprzedaje. I to nieważne, czy to jest dobre, czy złe, dla nich nie ma to, to znaczenia, tak? Oni się próbują wybielić lub Najpierw napuszczali na, na różne sprzęty, na różne rozrywki, tak? Jak kup to, kup to, to będzie tego i teorie i tak dalej. I, i po prostu puszczanie to, że to będzie dla rozwoju tego dziecka i takie sprawy tam nie inne. To wszystko, co propaguje telewizja, co propagowała kiedyś, tak? Czy grania, czy cokolwiek, tak? To też dzisiaj się to troszeczkę zmieniło, ale yy, praktycznie to zaczęła telewizja, tak? Bo kiedyś nie było nie było internetu, tak? Żeby się coś sprzedało, musi to zareklamować, żeby zareklamować to na w telewizji, tak? A nie było? Wtedy jeszcze internetu, nie było internetu, nie było możliwości innych sprzedaży, tak jak żadnych Vinted, Slinted, żadnych takich innych y, serwisów, nie było internetowych, żeby coś tam się sprzedało, nie? Jakieś marketing, jakiegoś. Dzisiaj wiadomo, że wszystko idzie w internet, tak? Ale w tamtym czasie, jak nie było tak ten internet, internet, komputery jeszcze nie były tak rozwinięte, no to wiadomo, że telewizja pomagała, tak? Sprzedaży różnych produktów gier komputerowych, czy cokolwiek, tak? A teraz telewizja, wiecie co? Teraz telewizja chce się wybielić, chce się pokazać, ta, że oni są tak wartościowszy, że nam aureole najlepiej by mieli na, na głowie, tak? Oni nie mają nic do zarzucenia. Owszem, mają do zarzucenia i, i nie są święci, tylko po prostu nikt, ten, kto mówi coś szczerze, jest po prostu kłamczony, tak? Ja tam mówię, może nie jest tak, może tego, ale jest tego, co ja widzę, obserwuję przez kilka lat, co w tej telewizji dzieje, tak? to jeden na drugiego psioczy, tak, jeden na drugiego psioczy, ten jest zły, ten jest dobry. I taki podział tylko się szykuje, nic więcej, tak. Żeby nie, żeby, broń Boże, żeby nie robić programu, żeby ludzie się właśnie pochali, dzieli, tego tylko mają się dzielić, mają się kule kłócić ze sobą, tak. I to jest obiegu i to po prostu działa, i większe kontrowersje wzbudza to tym większe zainteresowanie wśród społeczności, społeczeństwa ogólnie, nie? I tak zawsze było. Na ważne, nieważne, czy to był internet, bo internetu wtedy nie było. No tak jak nie było internetu, to i tak robili oburzenie. Tak? Także moim zdaniem główna telewizja ma dużo do zarzucenia, jeśli chodzi o ten. Tylko ludzie tak nie myślą, bo oni zawsze byli przekonani, że telewizja to jest to dobre medium, które ten. Internet też nie jest dobre medium, ale telewizja to rozpoczęła. Telewizja na początku. Pierwsze początki to rozpoczęła. Tak. Na początku o lata 80. to jak jeszcze komputerów takich rzeczy nie było, to nie było propagowania, że to jest super. To musisz to mieć. Kup to, nie? Przedawania się. Tego nic takiego nie było. Kiedyś nawet nie było reklam w telewizji, tak. a teraz jest tego tak naładowane, że. Jak się zacznie jedna reklama, to normalnie później jedna reklama na temat e, jakichś tam seksualnych, tamten, działajcie razem i tak dalej, to, to też zresztą intymność posz, e, została zniesiona akurat w tym przypadku na margines, tak? bo kompletnie intymności to w ogóle to nic nie ma, nie? Mogą się reklamować nawet po nocy, tak, mogą się reklamować na przykład gościu taki motyw, nie? Puka do drzwi, wiecie o co chodzi, tak? Puka do drzwi i ona otwiera. O, doszedłem zbyt wcześnie nie? I co to ma, kuś weznaczyć znaczyć, nie? I Taka reklama, kurwo To jest naprawdę, wiecie co, yy, nie mają, wiecie co, nie ma już. Yy, kiedyś to było, wiecie, to tabu intymne, tak? Pod tym względem, no, troszeczkę za duża otwartość tych reklam, tak? To jest wiadomo duża otwartość, no. W ogóle, czy w internecie, wszędzie, tak? Dlatego myślą sobie media, reklamy, że mogą po prostu tak robić, tak? Że to że nic nie jest kontrowersyjne i tak dalej. Pozwolono, właśnie, żeby intymność, tak jakby, wiecie co, wykluczyć, tak? Że to, to nie ma intymności, nawet dzisiaj. Nie ma prywatności, nie ma intymności. Także to jest wszystko takie. Jak się ogląda, widzi się te reklamy, czasem. Najpierw takie reklamy, później na przykład apteka przez pół godziny ci, ja to tak nazywam, że po prostu tysiąc leków na każdy, na każdy skorzenie, każdy lek ci pomoże na wszystko. Ale tak naprawdę pomoże ci na jedną rzecz, tak? Na odejście z tego świata do najszybciej, tak? Jak weźmiesz się wszystkie. Także, że tutaj tak, takie podejście tej telewizji jest. Telewizja kiedyś może była w miarę jak te seriale o miłości, tak? To były brazylijskie, jak były te, nie wiem, Esmeralda tam się oglądało, wenezuelskie te seriale, tak? To jeszcze ja rozumiem, bo każdy to oglądał, bo to jeden na fasie I owszem, to były jakieś roman sidła tego, ale ludzie to oglądali i nie. Tak nie, nie było wtedy w tamtym czasie, moim zdaniem, w, w tych latach, co ja byłem właśnie w Prz잖아ice i tego, nie było tej zawiści, tak, nie było takie. Teraz, na chcesz z kimś normalnie o czymś pogadać, to zaraz są teorie albo, tak, nie możesz po, powiedzieć normalnie, na przykład na jakiś temat, tylko zaraz są teorie albo kwestie uzależnień, tak, kwestie takie, że, taka wy... takie totalnie wyczulenie, tak, że nie możesz normalnie pogadać tak jak kiedyś na jakiś temat na jakiś temat normalnie. tylko zaraz musi być teoria, zaraz musi być ojemny tego. To, to, to, to, to, to się zmieniło i to bardzo, tak? To, to bardzo się zmieniło i, i po prostu to akurat mi się nie widzi w tym jakimś świecie. W ogóle dużo ludzi się na pewno nie widzi tak, co tak, to tak, robią. Ale tak pozwolono, tak, żeby, żeby ludzie byli tak... Yy... Wyczuleni na wszystko, oni mają być jak najbardziej wyczuleni, żeby później wszystko ludziom po, po ucinać, tak? Poskracać, tak? To jest po to, A nie, że tak jak mówię. Ja nie mówię, że na przykład wiadomości, tego, czy to są informacje ważne, tego, to są ważne, to wszystko tam jest drobnie ważne. Ale telewizja dużo też złego zrobiła, nie tylko na plus. Nie tylko na plus. Bo mówię, jak nie było internetu, to myślicie, że było, nie było tak tego czegoś, że mówię, propagowanie tego, kup to, kup to, kup tamto. Telewizja Ta wtedy sprzedawała, tak? Były reklamy, były yy, te, tak? W niektórych przypadkach ludzie się teraz budzą, tak? że się budzą, ale za bardzo czasem się budzą, bo za bardzo chcą, wiecie co, za bardzo chcą poprawy i oni by najpierw wszystko ludziom ukrócili, tak? A najlepiej to ucha Unia to już w ogóle na każdym kroku ukrócić, tak. Także ja nie uważam, że mówię to, co się dzieje, to, to jest dobre. Tak? To jest wszystko wiecie, co dla tych dla tych, co są przy telewizja i tak dalej, te wszystkie media, tak? To, to medium takie. Wszystkie takie, te media, to one najbardziej, najbardziej na tym zyskują, tak? Nie ludzie. Nie ludzie. Nie ludzie, bo oni po prostu sprzedają, po prostu ten, a, a robią to, co robią, tak? I ludzie na to nie zwracają uwagi, tak? Uważają, że, że telewizja to jest, jest najlepsze, niektórzy mówią, najlepsze media. Nie, nie ma. Telewizja też nawet nie jest najlepszym. Internet nie jest najlepszym medium. Także jak tu. Internet to co najwyżej w latach 90., co jeszcze raz kował, to był moim zdaniem było nowością, było to czymś fajnym. Tak? Jakimś takim medium e, e, rozwijającym się, nie, ale. Nie było wschychania na chama, tak? Nie było teorii, nie było. Wiecie co, jak ludziom pozwolono na te komentarze, tak? Widzicie w internecie. Jakiekolwiek komentarze. To tak się rozpleniło, takie coś, że tak, bo na przykład dzieciak, który tam ma przykładowo 15 lat, 14 lat zaledwie. Przykładowo mama pójdzie do tej pracy, tego, on jest e, tak dobrze, mam ustów, wszystko gra, wszystko jest grzeczny, jak ale, jeśli dasz młodemu, młodemu, młodej osobie, tak, jeszcze, która nie jest aż tak ułożona, jest bardzo otwarta na różne rzeczy, tak, już przykładowo ma trochę swojego zdania, jakiegoś tam zdania, to myśli, że e, da się na przykład prawo takiej, wypo, takiej wypowiedzi, tak, to Ci ludzie, którzy nie mają zbytnio jeszcze obeznania w świecie, obeznania w życiu, czy coś oni się wypowiadają, tak wiecie, yy, myślą, że mogą obrażać, bo kiedyś było takie coś, że, że jak, yy, bo dlaczego tak myślę? Bo, bo było coś takiego, że jak pisało się komentarz, to nie było tak jakby konsekwencji tego, co się pisa. Tak? Mogłem wypisać wszystko i po prostu mogli wypisywać, co chcieli. Ale to nie jest tak, że można sobie nie wiadomo co myśleć, nie wiadomo co tego, trzeba z tym co się pisze trzeba się też liczyć. I, a nie wypisywać głupoty bez konsekwencji. Tak, że możesz po prostu, e, że kiedyś było to tak, że można było sobie wypisywać w internecie co się chciało i po prostu żadnej konsekwencji z tego nie było. Tak? Ludzie tak się przyzwyczaili, też i. Często nie brani tej odpowiedzialności, dzieciaki ogólnie, nie brały za to odpowiedzialności, co tam wypisali. Po prostu były trwane, tak? Mogą, mo, możemy robić to, możemy obrażać, możemy pisać, e, możemy pisać różne teorie, ludzie nam w to uwierzą, czy coś takiego, nie? Że to, było, że to stało się takie medium bardziej, e, e, że te wszystkie teorie mogę wypisywać i nic mi za to nie grozi, tak? Że, Jestem panem, tak, a mama pójdzie do pracy, czy tata pójdzie do pracy zarabiać, a dzieciak po prostu sobie wypisuje głupotki w internecie i czuje się panem, tak, że ja, ja wiem wszystko, ja wszystkie twoje teorie mogę wypisywać tego. To wypisywanie nie jest dobre, tak. Teorie swoje jakieś możesz mieć, tylko tego nie wypisuj, moim zdaniem, tak, nie, bo nie każdy Cię zrozumie i... Wiecie co? Przez to wypisywanie też, ten poziom niesłowy, tych niektórych ludzi, niektórzy się na to nabierają, niektórzy się na to y, jakoś y, utosunkowują ud z tym i przeważnie jak głupi robię, bo mądrzy to tam rzadko są. Y, jak chcesz się po prostu jakoś wypowiedzieć, to kiedyś nie było czegoś takiego, że nam mogłeś się po prostu cicho by wypowiedzieć, Wśród swoich i to było najlepsze, tak? Wśród swojej grupy, wśród, wśród swojej rodziny, tak? Powiedzieć na jakiś temat, tak, miał się jakieś tak. A nie wypisywać, żeby to cały świat wiedział, bo po prostu ktoś się później nie zgadza i później skłótnia, tak? Później jest yy, ten. I tu już nie, nie kwestionuję, czy ta teoria jakaś tam, co jest wypisana, jest prawdziwa, czy nie, tak. Bo to nie ma znaczenia, tylko ma to znaczenie, że po prostu głupot się nie wypisuje. Jeśli chcesz sobie głupoty pogadać, e, głupoty jakieś tam wypisywać, znaczy nie wypisywać, pogadać po prostu, to jak jakoś masz teorię, to podziel się z kimś, ale nie w Internecie, tak? Że nie podzielaj się z, z, całym, z całym jakimś tam światem, tylko ze swoją grupą, tak? Masz jakąś teorię, dobra. Ale nie, żeby to rozpleniać na, na całość, tak, żeby to na, po całym świecie tam czuło. I tak, bo Kiedyś ludzie też tacy byli, tak? Nie było, to też nie było internetu, tacy ludzie też byli. Tylko, że po prostu człowiek się wypowiadał, bo się wypowiadał, bo mógł się wypowiedzieć, ale się nie wypowiadał ogólnie. Do każdego, tak? A jak weszło możliwość komentowania, weszło się y, możliwość taka właśnie wypowiadania, to ludzie złapali w z żagle i wypisują różne głupoty, a można bez konsultacji wypisywać. To wszystkie swoje teorie najlepiej wypisze i też tam na pewno wnioceni, albo, albo da łapkę, albo tylko ty, tak? Albo po prostu poprze, tutaj a. Nie chodzi o to, żeby popierać jakieś teorie. Kiedyś naprawdę ludzie też mieli swoje teorie i mogli mieć swoje teorie. To nic nie jest złego, tylko że nadużywanie tego i po prostu wypisywanie to w internecie, ktoś inny to też przeczyta, tak? To jest tak konsekwencja, że ktoś inny też to przeczyta. Może być to totalną bzdurą, totalną, totalnym wymysłem, a ludzie w takie wymysły też potrafią wierzyć. Także nie powinniście wypisywać był tak? Wypowiedź się, swoje zdanie, w filmie, czy w filmiku jakimś, tak, swoją teorię na jakiś temat, ale nie, nie wypisuj głupot, tak? Bo możesz, bo możesz wypisywać, tak? I tak nauczono że um, mama pójdzie do pracy, tata pójdzie do pracy, a stąd tam komentarze, jakiś fake, jakiś ja się nienawidzę. Jesteś taka, ty, ciebie powinny tamtego. Kiedyś też takie coś było, bo mi pamiętam, w szkole też, też, były takie osoby, które tego. Ale one, wiecie co, to było ich teoria. One się nie, oni się, one się nie afiszowały, tak, z tymi, swoimi teoriami, że kogoś nie lubią, mogą nie lubić, tak. Mogą, mogę kogoś nie lubić, mogę kogoś lubić, tak. Ale nikt się nie afiszował, żeby to zaraz pół świata wiedziało i, i po prostu zrobiło się z tego szambo, tak? tak. Mogłeś się powiedzieć, że kogoś nie lubi, na tym się skończyło, tak? A nie, że zaraz jest komentowanie, że jak kogoś nie lubię, to zaraz, a ty, ty taki, ty taki, a się tam z tobą coś stało tam, nie? Obyś płonął albo coś tam, nie? Takie teksty, nie? Wiadomo. A to w Internecie tak dzisiaj jest, tak? Żeby... Ja nie mówię, to dobra, można się ten, ale wśród swoich, tak, wśród swojej rodziny, tak, masz jakąś teorię, jakąś tego, to dobra, ktoś cię albo nakieruje, albo coś, że te, tak nie masz myśleć, albo coś, ale nie na zasadzie takiej, żeby takie rzeczy wypisywać, żeby, wiecie co, później i dochodzą do tego, inni, to tak myślą też i też kogoś nienawidzą i to tak się tak się szerzy, tak, to się tak szerzy. Możesz kogoś nie lubić, możesz kogoś lubić, kogoś nie lubić. Ale nie wypisuj tego. Po co to wypisać? Zachowaj to dla siebie, tak? Zachowaj to dla siebie, jeśli kogoś Cię lubi, czy lubisz, czy nie lubisz, tak? Też nikt Ci nie każe każdego osobna lubić, tak? Tylko, że nie, nie nienawidzę, tak? Że e, nie lubię, tak? Znaczy nie nienawidzę. Mogę powiedzieć, że nienawidzę, czy coś tam, nie? Ale nie, żeby się aficować, że po prostu, bo masz prawo kogoś nie lubić, co masz wszystkich lubić na świecie, no bo też tak nie da rady, tak? Są osoby, które lubisz, a których ty nie lubisz, nie cierpisz, nie znosisz. Ja też no, mam parę takich, parę takich osób chyba, I moje podejście się co do nich nie zmieni, dopóki oni się nie zmienią. Nie zmienią swojego podejścia, czy coś, nie? Nie, do, nie pójdą po rozum do głowy i tak dalej, tak? No, ale to jest moja prywatna tego, i ja wiadomo, ja że nie chcę się afiszować kto, jak tego, o pytaci taki, bo to się szerzy, tak. I to się nie powinno w internecie takich, że ci. no dobra, nie? Yy, to się nie powinno takich, yy, o Kelly Smith, tak. Kelly Smith u mnie jest tym. Tylko kurde, to chyba nie jest taka legenda, tylko normalnie Kelsnik, nie? A ja mam ją jako legendę, tak, Sytuację. Ja też jako legendę, tak. Tak, jako legendę. No ale tu nie, o, o to chodzi, mówię, żeby każdego obrazu, to że po prostu weszła taka możliwość wypowiedzi, to dobra, no to możesz skrytykować, możesz czegoś nie lubić, tak, możesz kogoś nie lubić, ale nie żeby szerzyć takie coś wśród innych ludzi budować taką, wiecie co, budować taką, tak jakby grupę ludzi, która po prostu niko, kogoś nienawidzi, tak? To jest tak, co możesz się nie, możesz się wypowiedzieć, że kogoś nie lubisz, nawet nienawidzisz, nie? Ale żebyś nie w internecie, tak? Zachowaj to dla siebie. Zachowaj to dla siebie. Jak ktoś kogoś nie lubi, to się przecież nie żeby po prostu powiedzieć, tak? I to jest normalne. A jak ktoś się już, wiecie co, wypisuje tak, że i drugi do tego dołącza, że... no mam prawo też kogoś nie lubić. Wy macie mi prawo nie lubić, ktoś jeszcze inny ma prawo mnie nie lubić, lubić, tym nie lubić, też. To jest kwestia. Każdy człowiek jest inny, wiadomo, ja też nie wszystkich lubię, nie wszystkich kocham. Tego. Ale nie, żeby wiecie coś robić takie szambo, żeby każdy, a ja tam ciebie nie ja widzę, żeby lepiej z tobą się tam tak? to stało. W szkole się tak wygadzaj, tak? W szkole sobie wśród kolegów, że ja tam ciebie nie lubię, ja tego, tak jak dzieciaki to robią też, tak? Ale nie, że yy, publicznie, tak, bo to jednak to, to ludzie to czytają i, i może ktoś się zdołować, tak? Skończyć ze swoim zachowaj, jeśli kogoś nie góźni, zachowaj to jest na siebie. Świetne, prosto za A nie szerzysz to dalej, tak? to tyle. A tak ogólnie to wiadomo, ludzi powinno się kochać, lubić, tak, Planować, tak. Te, no u nas jest jak jest, tak? Internet też dużo zrobił, telewizja też dużo zrobiła, tak opieraniem różnych rzeczy, bo na początku wiadomo jak intensywny było, to telewizja się tym też zajmowała. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Chyba, chyba koniec meczu. No. Nie, jeszcze nie. Jeszcze pierwsza połowa ale się skończyła, tak? No. Także.. Szanujmy naprawdę jeden drugiego i nie róbmy takich rzeczy, że masz prawo kogoś nie lubić, ale po prostu ty sam, tak? Ty, a nie na zasadzie, że będziesz wypisywał, będziesz go tak jakby stalkował, obrażał, tak, bo go tak jakby, ee, jak to się mówi, no, jak ktoś kogoś e, nagminuje. po prostu mu na gmin nie wchodzi, tak? na jest takim, e, nie daje żyć, jest takim właśnie taką osobą, e, która męczy tę tak? drugą osobę, czyli jest taką... No, mówi się to Spalter, tak, że, że ten albo z angielskiego, ale to jest polskie określenie też na to, że. No, że po prostu męczy, tak? że męcza no, bo sobie, czytnicznie, tam się psychicznie, fizycznie, wypisuje. E, jest takim um, to jest dobra mniejsza o to, jakie to coś śledzi. Wiadomo o co chodzi. Nie? Że tego nie po prostu nie robić, nie męczy się ludzi też. Nie? Możesz kogoś nie lubić, ale.. Ale tylko ty sam, tak? A nie żebyś ty po prostu później um, mógł tak jakby kogoś poczerniać, tak? Męczyć. Bo tak to nie, tak to ludzi nie powinni. To powiedziałem, jaki jak mam do tego... Kiedyś mówię, kiedyś to byli to. Już. I kiedyś właśnie ludzie byli tacy, że to do siebie, tak? Bo mówię, dzisiaj nie, rzeczowo jakieś tematy nie porozmawiasz, bo zaraz jak powiesz jakiś czuły punkt, na który jest nawet temat, zależnień czy, czy czegokolwiek, tak, to zaraz jest y, jakiś temat, na przykład co jest związany z jakimś, y, z jakimś zajęciem czy coś, to zaraz są, w niektórych przypadkach, w niektórych przeręgach ludzi, są taka, takie wyczulenie, takie, taka przesada, że zaraz jestem, y, zaraz się pojawia temat uzależnienia, tak, na jakiś temat. To oni nie potrafią tak jakby luźno do tego podejść, tak? Także po prostu luźno o tym powiedzieć, tylko zaraz jest temat, no... To, to z tym to się też źle robi, tak? Bo niedługo nie będziemy mieli na przykład z taką osobą co pogadać, tak? Jeśli będzie na każdym kroku widział jakiś problem i tylko będzie widział z perspektywy problemu, tak, co coś, to rzeczowo z nikim nie porobawiasz na jakiś temat, tak? tak jakoś ogólnie, jak jakoś tak do człowieka, czy coś takiego, bo, bo po prostu to ludzie będą i koniec, Także to te wyczulenie też nie jest dobrą rzeczą, tak? Te przesadne wyczulenie, tak? Tylko właśnie to jest problem, że gdzie jest przesada, a gdzie jest normalne wyczulenie, tak? Gdzie jest ta normalność wyczulenia? A gdzie jest przesada, tak? I ci ludzie, co też to wymyślili, on ten, to też też sami nie wiedzą, gdzie jest, gdzie, jest, yy, gdzie jest właśnie normalność, a gdzie jest te przesadne wyczulenie. Nie, coś tam. Chyba aż do końcowego piska wynik pozostanów z tej kwestii Zespół przyjezdnych nie da swojego najlepszego meczu. Zarazem z się wyczytamy. Go! Go! Udało się. 1-1, kurde, w końcu. Pajor, Ewa Pajor, nasza najlepsza polska załodniczka. Teraz gra w, Bayer, w FC Barcelonie kobiecej. A dawniej grała, przeniosła się właśnie z Wolfsburga do FC Barcelony nie, Z niemieckiego w w takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać. Piękna blanka. Także tyle, nie? Jeden do jednego. To tu więcej powiedzieć. Nie? Taki mamy świat. Zobaczymy. Czy jeszcze się na zwycięstwa w końcówca? Ale nie, nie robi, nie jest nie jest za, za różowo, tak na tym świecie. Nie jest za różowo. i ja wiem, że niektórzy ludzie już są tak, to ta frustracja troszeczkę rośnie, tak? Wśród społeczeństwa. To nie bez przyczyny to losne. to jest tak. No to tyle. Do zobaczenia. Cześć. A nie, jeszcze nie cześć, bo y, jeszcze jest dogrywka, tak? Jakie do zobaczenia cześć, tak? Jeszcze dogrywka przecześnie. Także y, mówię jeszcze. Jeszcze nas tutaj dogrywka czeka. Ja nie wiem co tu jeszcze gadać, tak? Bo na temat internetu mi się temat y, tak jakby skończył. Ale tak jest, tak? My na każdym kroku wiecie co, to, co w internecie, to co w mediach. Tu też nas ustawia się w kwestii ubioru, tak? Jak mamy się zachowywać w telewizji typowej, tak? Że mamy być tak tolerancyjni, czasem też do przesady. Że to, co mamy tolerować, to, co nie jest do końca normalne, jako normalne, tak? Na świat naprawdę troszeczkę wypieje. Ja w każdym razie tak, ja żyję tak, ja żyję tak, oglądam co filmy, yy, troszeczkę sobie program, troszeczkę muzyki podstawy, tylko tyle mnie z tych mediów interesuje, tak? Nic więcej, żadnych wiadomości, żadnych tych, bo to człowiek później się wyneguje. Po co mi to, jak ja nie mam na to wpływu, co się stanie, to się wydarzy, tak? Po co mi to? Jak sobie być szczęśliwy w tym moim życiu, tak? A mi się dołować i się bać, tak? Co będzie jutro? Co się stanie jutro? I to trzeba się starać żyć, tak, a nie żeby, żeby po prostu psychicznie siadł, siąść tak, że, że już nic nie będzie, nie będzie się nic chciało i tak dalej. No ta źle to robić, źle to, źle to rozumie. Bo im więcej tego słuchasz, tym gorzej jest dla ciebie, tak? Tym bardziej się martwisz, tym bardziej się przemujesz, ale po co ci to? Masz rodzinę, więc, więc tym się zajmij, tak? A nie, nie pierdolamy. Nie, to nie są pierdoły takie na zasadzie pierdoły, ale w pewnym sensie są też. Bo zamiast się zająć rodziną, swoją rodziną, czy coś takiego, nie? To oni tylko te informacje, informacje, informacje. To naprawdę nie jest ważne. Nie jest ważne. Media specjalnie to robią w sensie, bo wiedzą, że jesteśmy na to podatni. Że Im bardziej narobią szumu, to tym. Będzie się interesować, tak? E, oburzenie czy coś nie. To, to to jest, tak? Ale nie za dużo, tak? Im, im więcej tego sportu, tym gorzej. Tym bardziej jesteś sfrustrowany, podanie tak? Lepiej słuchać to, co Cię interesuje. No, interesuje mnie sport, jakiś mecz, dobra, to że rozumiem. Ale. Mm, ale takie kwestie tam wiadomościowe i słuchać ciągle o tragediach i wiecie co, przez to się dołować, przez to się psuć się, to trochę też psychę, tak? Bo, bo człowiek nie jest wtedy radosny. Człowiek się wtedy dołuje, tak? A chce, żeby na świecie było dobrze, więc wystarczy tego nie słuchać, tak? Wystarczy tego nie słuchać, żeby mieć chociaż obraz, ba, obraz bardziej pozytywny co do tego świata. Mimo tego, że on jest negatywny już, tak? No ale ludzie nadal, nadal to robią, nadal, nadal słuchają tego i tak dalej, czy radia, czy wiadomość też po to, tylko żebyście ta frustracja i żebyście zwracali na wszystko uwagę, tak? I później wprowadzali jakieś zmiany, które były, było to coś normalne, ale po prostu posłuchałam gdzieś tam coś tam w radiu i teraz na przykład tego nie będziesz robił, bo ja w radiu słyszałem, że to jest złe, albo coś takiego, nie? Takie, takie wiecie, co postępowania. Yy, a przez takie właśnie przez te media, ludzie tak właśnie ludzie myślą, tak? Bo poją im jakąś teorejkę, ludzie to uwierzą. No i wtedy jest, wiadomo, jest problem, tak? Więc yy, nie powinni, nie powinni. Po prostu tego nie słuchajcie i tylko. Żyjcie sobie po prostu w spokoju. Yy. Te swoje troski są to, to, co tam w domu musicie wykonać, tego wykonujcie z uśmiechem żyć yy, po prostu i się, i, się, i się szanować między sobą, tak? Jeden do drugiego, ładnie, ładnie zawsze się. Znaczy, może nie ubadnie się wypowiadać, ale jakoś tak budować to, żeby to, żeby wszystko wspólnie, tak, a nie słuchać tych wiecie, co teorie, co nas tylko denerwują i.. i i sprowadzają, wiecie co, zwróć na to uwagę, zwróć na tamtą uwagę, tak? Ludzie już tego mają dosyć, ja przynajmniej na waszym miejscu już miał tego dosyć. Słuchają, później mają teorię, gdzie na 10 tysięcy tematów, tak? Teorie różne, bo te teorie wprowadzała telewizja, czy tam coś powiedziała, czy tego. Nie słuchajcie naprawdę ich, nie słuchajcie internetu, nie słuchajcie tych, tych mediów, bo to naprawdę te media to... Lepiej słuchać to, jeśli już w mediach coś słuchamy, to to, co nas interesuje, tak? Czy sport, czy coś. To, to co jest zainteresowaniem takim, co nie ma, e, co nie ma wydźwięku takiego, że się źle poczujesz, że nie ma negatywnego w sensie takim, że się zaczniesz martwić, tak? Pozytywnie żyć. I wtedy to wszystko odejdzie, tak? Że. Nie będziesz się martwił, że to wszystko odejdzie. Nie będziesz się dołował, to jesteś szczęśliwszy dzięki temu. A jak tego słuchasz, no to tym bardziej się dołujesz, tym bardziej jesteś nerwowy i tak dalej. Bo to też ma wpływ, to też ma wpływ, te słuchanie. Ja tego mówię: ja trzy rzeczy: gry, filmy, muzyka i to mi wystarcza. I żyję pozytywnie, tak? położę się, odpocznę czy coś tego i, i spokojnie żyję, tak? Bardziej tak, yy, bardziej tak bez, bez napięcia, tak? Bez, bez nerwów, tak? A ci, co tego słuchają, no to są w stanie frustracji częściej niż taki normalny człowiek. No. Także żyjcie swoim, a nie tam słuchać tylko tych te teorii. Ja nie mówię, że oni... Nie mówią prawdy, czy mówią prawdę tego. Ale im więcej tego słuchasz, to tym bardziej jesteś frustrowany, tak? Bo oni to wiedzą, że to tak działa. No. To jest takie, wiecie, co? Takie szczucie troszeczkę. Trochę takie. E, jak człowiek słucha tego, to później sam dochodzi do wniosków, żeby coś tam likwidować, że coś tam za czymś nie jest. I to celowo jest przez te media tak, że oni takie, takie, taką, taką, taką taktykę obierają, zamiast pokazywać pozytywne rzeczy, zamiast pokazywać, że coś fajnego się dzieje na świecie, że coś dobrego się dzieje, tylko negatywne. Informacje to przeważnie tylko negatywne dzisiaj są. Nie ma pozytywnych. Pozytywne były w latach 80 -tych, 70 -tych, gdzie, gdzie była, m, było coś takiego na topie, takie postępowanie, że tylko pozytywne wiadomości, że tylko nic się nie dzieje i jest wszystko najpiękniej na świecie jak tego. To było w latach 80 takie takie właśnie postępowanie. Dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj jest właśnie napuszczanie jeden na drugie Tego ja nie słucham wiadomości. Nawet jeśli to jest prawda czy nieprawda, nie interesuje mnie to, Żyjcie się, yy, yy, kłóczcie się między sobą, się, no nie może nie żryjcie, ale kłóćcie się między sobą, jak chcecie tak napuszczać jednego na drugiego, to beze mnie i koniec. Ja nie chcę do Was należeć. Tak? I tak to potraktować należy. A nie, że ludzie to słuchają i wiecie, co, jeden do drugiego. Jeden do drugiego wrogiem i zbyka tylko patrzy i koniec. Po co? Dobra, tyle. Bo na temat wiadomości to już nie będę gadał.